Zimowe opowieści Hanna Januszewska Bajki o czterech wiatrach Boreasz Z górą półtora wieku temu, gdy kraje pustoszyły wojny, gdy wojska raz po raz przeciągały szeroką doliną, opodal rozstajnych dróg stał stary, zniszczony dwór. We dworze mieszkała samotna panna, ostatnia z rodu. Może na przekór wojennym niepokojom. Może po to, by uciec od samotnych rozmyślań, panna często przyjmowała gości. Zdarzało się jednak nieraz, że zaproszeni kawalerowie przerywali w pół zdania dowcipną rozmowę i biegli na apel wojskowej trąbki do stojących za dworem koni. Szkoda, mówiła patrząc za nimi pokojówka, wesoła Justynka. Szkoda. Taki to u nas karnawał, mówiła panna, ale jednak było trochę tańca, trochę żartów, a to jest coś warte. Tej zimy wojna odsunęła się dalej i tego wieczoru goście rozjechali się spokojnie do swoich domów i kwater. Panna wzięła świecznik i szła z nim przez puste pokoje. Otwierała jedne po drugich skrzypiące spaczone drzwi. Przeciąg przechylał nikłe płomyki świec, blask sunął po szybach skosem, kosem, z kosem umykał w głąb ogrodu w zimową noc. Ale panna nie patrzyła w okna, wodziła wzrokiem po spłowiałych obiciach, po zadymionych sufitach, po zaciekach, po rzeźbionych girlandach winorośli i jabłuszek, z których osypał się tynk. Cień świecznika pomykał po ścianach. Płomyki migotały, z poczerniałych portretów krewniaków panny błyskały nieufne oczy. Panna szła szybko, jakby uciekała przed tymi spojrzeniami do swego ustronnego pokoju w dworskim skrzydle. W pokoju panny drwa dogasały w kominku, drobne światła przebiegały po sprzętach po wieku fortepianu. Panna zsunęła z nóg pantofelki, odpiła kolczyki, jakby jej ciążyły. Tuż przy oknie na małym stoliku stała kryształowa czarka. Panna wrzuciła do niej kolczyki. Zapadła w fotel i przywołała Justynkę. Ogień wygasa, powiedziała. Dorzuć drewek, Justynko. Justynka przykucnęła przy kominku i rzucała w żart trzaszczki. Już gra, nachyliła się nad paleniskiem. Gra w luftach, aż miło. Muzyka króla kopci dyma. Panna uśmiechnęła się. Może i gra, powiedziała, ale dymi. Prawda, Justynka kiwnęła głową, kichnęła, potarła krótki nosek, przegięła się i zajrzała do luftu. Kopci dym w kominie czarną kapotę trzepie. wykrzyknęła. Fiu, fitu, pełna skrzynia aksamitu. Lubię twoje bajanie, Justynko. – uśmiechnęła się panna. – Ale zdaje się, że to mój kominek na nic. – A bo Jasio stajenny powiada, że wczoraj wiatr znowu parę cegieł zrzucił z dymnika. Wszystko się wali. – Szepnęła panna. – Jasio tak powiada. A skąd to mu przyszło do głowy temu Jasiowi? – A bo w las na dach? – roześmiała się Justynka. – Ale i z dachu gąty się sypią. – Ach, Justynko – szepnęła panna – chciałabym umieć jak ty śmiać się z walących się domów. Justynka spoważniała, spojrzała na pannę, dmuchnęła w palenisko. – O, już nie dymi! – ucieszyła się. – Już się przepaliło! W kominie huczał wesoły ogień. Panna podniosła rękę do skroni. – Rozczesz mi włosy, Justynko – powiedziała i spojrzała w lustro. Czyżby to lustro zmętniało całkiem, czy rzeczywiście dwa głębokie cienie rysują się koło jej ust? Nie. cienie znikły, gdy Justynka przestawiła świecznik. Panna jest jeszcze piękna. Jeszcze jej smoliste oczy skrzą się dowcipem. Jeszcze potrafi kryć swoje kłopoty. Jeszcze dodają jej blasku rodzinne klejnoty. Jeszcze potrafi rozbłysnąć. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze. Ach, dość. Jak było go zimowym wieczorem zapaść w zniszczony fotel, gdy wesoła Justynka przeciąga grzebieniem po jej włosach, gdy zegar tyka tik-tak, tik-tak i ochryple wyzwania wydzwania godzinę. Późno już, powiedziała panna. Dziękuję ci. Dobranoc, Justynko. Justynka dygnęła i wyszła. Panna podeszła do okna, oparła skroń o szybę i zamyślona patrzyła chwilę na ciemny ogród. A potem otworzyła w jego fortepianu, przebiegła palcami po klawiszach i zaśpiewała. Czemuś tak pyszna, czemuś tak harda, czemu spoglądasz tak śmiało. To mi zostało, żem w karku twarda, to mi już tylko zostało. Czemuś tak harda, czemuś tak dumna i nie zadajesz się z nikim. Bo mi została ta suknia szumna i brylantowe kolczyki. Piękny głos panny, którym wciąż jeszcze umiała czarować, niósł się w noc, przenikał w ogród przez nieszczalne okno. W ogrodzie pod chochołami spał wiatr północny, borearz. Leżał na złożonych wielkich skrzydłach. Oddech rozchylał mu na piersiach złachaną koszulę. Szeleścił w słomie chochołów. Śpi! Szemrały chochoły. Śpi! Uch, stęknął Boreasz. Przewrócił się na bok. Sać osypała się ze skudlonej czupryny. Pst, pst, budzi się! Boreasz podźwignął się ciężko. Potarł szrąc z rzęs. — Co tam słychać, słomiaki? — Panna śpiewa. — Panna? — Ano panna. Śpi, śpi. Kiedy mnie budzi ta śpiewka? — Przecież nie taka głośna, ale ładna. Podoba mi się. A jak mi się coś spodoba, nie mogę spać. — Ty leż spokojnie, bo nas potarmosisz jak wczoraj. Kiedy mi się coś podoba, nie mogę leżeć spokojnie. Hej, hej! I boreasz odbił się od ziemi, zatrzepotał wielkimi skrzydłami. Przeleciał nad oszronionym trawnikiem. Chochoły pochyliły się na bok. źdźbła sypnęły im się z czap. Widzisz go? Siedzi na skraju dachu. Podparł gębę pięściami i patrzy w dół, jak ptaszysko. A na co patrzy? Na okno panny, a za szybą okna coś błyszczy. Iż? Kolczyki panny, pięknie to świeci. Pięknie świeci, sapnął borearz z dachu. Wiecie słomiaki, chciałbym to mieć. A na co ci to poderwańcze? Ano, wziąłbym sobie w uszy. Widziałem cesarskiego adiutanta z takim czymś przy uchu. Pędził przez zamieć konno w rozwianym płaszczu, w kapeluszu z piórami. Ładnie to było, hej, a hej, jak ładnie! Puściłem się za nim dołem w płaszcz, w pióra. Dzwoniłem tym, co mu brzęczało u ucha. Hej, hej! Gdzie ci do cesarskiego adiutanta poderwańcze? Masz to płaszcz? Masz kapelusz z piórami? Ale mam skrzydła! Krzyknął Boreas nabrał tchu aż mu zbrzękły policzki. Przechylił się i rzucił z dachu skosem w dół. Hej, hej! Wielkie skrzydło uderzyło w okno panny. Szyby zabrzęczały, okno otworzyło się z hukiem. Dziki powiew wtargnął do pokoju. Omiotł podłogę, przeleciał po sprzętach. Wdarł się aż pod wieko fortepianu. Struny zabrzęczały. Ach! krzyknęła panna, podbiegła do okna, zamknęła je, wypierając siłą wiatr. I zadyszana rzuciła się w fotel. Wiatr ucichł nagle. Stuk, stuk, stukało o serce panny. Tik-tak, tik-tak, tykotał zegara. Panna wtuliła się w fotel. Jak cicho, jak teraz cicho, pomyślała. Przymknęła oczy, Ocknęła się, gdy zegar bił późną godzinę i ułożyła się do snu. Zbudziły ją szmery za oknem i stukot drewnianych chodaków. – To ty, Justynko? – pytał młody głos. – Gdzie to wędrujesz nocą? – A, tak przed siebie, Jasiu. Mrozik, wiatr ustał, księżyc świeci ładnie. – Piękny świat. Dobrze, żem ciebie spotkał, Justynko. Niech cię się przyjrzy przy księżycu. – a bo to nie wiesz, jak wyglądam? Wiem, ale chcecie zapamiętać na zawsze. Twoje błyszczące oczka, twoje wesołe kosmyki, uskroń, twoje malutkie uszki. Co tak ładnie przy nich świeci? Kolczyki. A skąd je masz? A od pani zimy? Każdy świeci jak gwiazdka. Pokaż z bliska. Kiedy już zniknęły? <gry> Stuk, stuk, stuk, zastukotały umykające chodaki. Justynko! Stuk, stuk, stuk. Za oknem ucichło. Panna usnęła. Obudził ją blask poranny. Za oknem skrzył się ogród biały od śniegu. Zima, szepnęła panna i rozejrzała się po pokoju. Blask odbijał się w lustrze, w wieku fortepianu, ale nie łamał się w kryształowej czarce, do której wczoraj wrzuciła kolczyki. Czarki nie było. Ach, krzyknęła panna, gdzie czarka? Gdzie kolczyki? Nie było ich nigdzie. Ani na stoliku u okna, ani na fortepianie, ani w starym fotelu, ani na podłodze. Panna załamała ręce. Ostatnie klejnoty ostatnie. Wszystko mi przepada. Ach nie, znajdę je jeszcze. Muszę je znaleźć. I panna przywołała Justynkę. Justynko, powiedziała i spojrzała na nią bystro. Zginęły moje kolczyki. Kolczyki? Justynka otworzyła szeroko oczy. Zginęły, powtórzyła panna. Nie ma ich w moim pokoju. Czyś ich nie widziała? Nie, szepnęła Justynka. Gdzież je ja mogłam widzieć? A może wypadły, gdy wiatr otworzył okno? Wiatr otworzył okno? Zdziwiła się Justynka. Nie słyszałaś? Nie, pani. Gdy wyszłam stąd do kuchni, przysiadłam koło pieca. Ciepło było. Zadrzemałam. Już nie wychodziłaś? Justynka zaczerwieniła się. Wychodziłam. Nocą? Nocą. Tak ładnie było, księżyc świecił jaśniutko, szepnęła Justynka. I samaś tak nocą wędrowała? Nie, pani, ze stajennym, z Jasiem. Panna podeszła do Justynki blisko, i piękne oczy błyszczały. Chodziliście pod moim oknem, słyszałam i słyszałam, żeście mówili o kolczykach. Gdzie są moje kolczyki? Boże mój! – krzyknęła Justynka. – Toć nie wiem, pani. Nie mówiliśmy też o pani kolczykach, nie. – Jak to nie? – syknęła panna. – Słyszałam, jak pięknie to lśniły u twoich uszu. – Pani – szepnęła Justynka. – To były śniegowe gwiazdki. Panna westchnęła. – Takiego bajania to ja nie lubię, Justynko – powiedziała. To były moje ostatnie kolczyki. Mogłam się w nie ustroić, mogłam w nich rozbłysnąć, mogłam je sprzedać i podźwignąć walący się dwór. – Myśmy ich nie wzięli – jęknęła Justynka. – Jeśliście ich nie wzięli, to są w ogrodzie. Musisz je odszukać. Wtedy tylko ci uwierzę, gdy je znajdziesz. Justynka podniosła rękę do trzęsących się warg. Znajdę – wyszeptała i wybiegła. Gdy stanęła na ośnieżonej rabacie koło chochołów, Ostry chłód przeniknął ją do kości. Mróz tężał. Gardło miała zaciśnięte i jej drobne nóżki drżały. Oparła się o chochoła. Trz! Zaszeleściło. Słoma otarła się pieszczotliwie o policzek Justynki. Muszę je znaleźć, szepnęła Justynka. Muszę! Pochyliła się i zaczęła rękami rozgarniać śnieg pod oknami panny, a gdy od zimna zgrabiały jej palce, wzięła łopatę i rozgarniała go dalej. Znajdę, znajdę, a ja wy nic nie powiem, aż znajdę. Co się ma trapić jak ja? Panna słyszała szuranie łopaty po śniegu, słyszała gdy jadła śniadanie i przy obiedzie i przy podwieczorku, gdy niebo już ciemniało. Zimowy zmierzch zapadł wcześniej. Słońce zachodziło i blask stał się smugą po śniegu. Justynka ciężko dysząc oparła się na łopacie. Rząd chochołów pochylił ku niej oszronione głowy. – Ach, choły, ho gdzie podziały się kolczyki panny? – Nie wiemy, nie wiemy. Może wiatr je niesie nad polem? Może nad lasem? Może nad dzwonicą? A może na folwarku ku my a jak trafić do kumy zimy? zapytała Justynka. Ścieżką blasku po śniegach, po śniegach zaszeleściło. Pójdę ścieżką blasku do kumy zimy, szepnęła Justynka. I jej chodaczki, a okryj się chustą, bo zamarzniesz. Zmarzniesz. Justynka odstawiła łopatę, wbiegła do swojej izdebki w dworskiej oficynie. Widziała drewniane chodaki, okryła się ciepłą chustą i stanęła u progu kuchni. – A dokąd to, Justynko? – zapytała kucharka. – Do kumy zimy. Jakże ty tam dobrniesz, niebogo? – Dobrne, bo muszę. Muszę przecież znaleźć zagubione kolczyki panny, aby nie podejrzewała mnie i Jasia, żeśmy je skradli. – Ula Boga, oto was podejrzewa, co też jej przyszło do głowy no właśnie to, pani kucharko. – A że nie znalazłam kolczyków w dworskim ogrodzie, muszę ich szukać na folwarku kumy zimy. – To weź pochenek chleba i kawałek słoniny na drogę, żebyś nie zgłodniała na mrozie. – Piękne dzięki, pani kucharko. Do zobaczenia. – Do zobaczenia. Niech ci się szczęści, Justynko. Z chlebem i słoniną w drewnianych chodakach otulona chustą wstąpiła Justynka na świetlistą smugę na śniegu. Szła to polową aleją ku dworskiej bramie, ku zamglonym widnokręgom, gdzie w oddaliś ciemniał las. Ale gdy doszła do lasu, smuga znikła. Jak tu dalej iść? szepnęła Justynka. Noc już i mróz tężeje. Świat mroczniał coraz bardziej. Ciemność ogarnęła Justynkę. Nagle rdzawe światło zamigotało między drzewami. Księżyc wschodzi szepnęła Justynka. A księżyc dźwigał się wyżej i wyżej. Światło jego rozjaśniało się coraz bardziej. Srebrniało, słało się smugą po śniegach. Ach, szepnęła Justynka, srebrna droga. Pójdę dalej srebrną drogą. I weszła w las. Stał nieruchomy, w wielkiej ciszy. Nie drgnęła nawet najmniejsza oszroniona gałązka. Słuchać było tylko stukot chodaków Justynki. Mróz tężał, droga była śliska. Zimno przenikało Justynkę na wskroś, jeśli jej się zachciało. Przysiadła na skraju drogi, pogryzła chleb ze słoniną i kiwała się sennie. Nagle nieruchome powietrze zadrgało, zadźwięczały dzwonki. Zaświszczały płozy sani, zastukały końskie kopyta i nim Justynka odwiedziła, Opatrzyła się z zimowego omglenia, ukazały się rozwiane grzywy pędzących w zaprzęgu koni. Pędziły ciągnąc rozłożyste sanie. Dzwonki uchomont dźwięczały wesoluchno, a w saniach stała okazała jejmość w białym czepcu, w białym kożuchu. Wywijała batem nad głową i strzelała z niego raz po raz. Hej, hej! Zaprzągnął, jak szalony, wprost na Justynkę. Przymknęła oczy. „! krzyknął krzepki głos, kopyta wryły się w zamarzniętą grudę. Para z końskich pysków buchnęła wprost w twarz Justynki. Ola Boga, co tu robisz mała? Justynka otworzyła oczy. Okazała jej mość, stała przed nią oparta na biczysku. Niebieściuchne oczy patrzyły bystro. Skąd się wzięłaś na mojej drodze? Kto ci ją wskazał? Chochoły przy dworze. – powiedziała Justynka. Wstała i dygnęła przed jej mością. – Plotuchy! – fuknęła jej mość. – No, ale bez przyczyny tej drogi by nie wskazały. Musiała cię spotkać jakaś krzywda? Ta – Tak! – szepnęła Justynka. – Panna z dworu mnie niesłusznie posądziła. – Różne bywają panny z dworu – pokiwała głową jej mość. Ale ja nie jestem z dwora, tylko z chałupy. Chociaż możniejsza od wszystkich panien razem. Więc skoro cię znalazłam na mojej drodze, wezmę cię do siebie, bo tu zamarzniesz na sopel. Chcesz? Chcę, powiedziała drżącym głosem Justynka. Pod jednym wszakże warunkiem. Jakim pani? Żebyś nikomu o moim gospodarstwie nie mówiła. Nie powiem pani, dygnęła Justynka. – No to jazda, siadaj do sani. Jej mość strzeliła z bata nad jej głową. Justynka spojrzała na sani, leżały w nich jedne na drugich wielkie pierzyny, nadęte jak chmury. – Siadaj, czemu nie siadasz? – zniecierpliwiła się jej mość. – Nie wiem, czy się zmieszczę – szepnęła Justynka. – A skocz na moje pierzyny, to w nich ugrzęźniesz i z sani wylecisz – roześmiała się jej mość. – Skocz! Justynka skoczyła. Uff! zapadła głęboko w chłodną, puszystą miękkość. Niby w świeży, śniegowy puch. Nie bój się, nie zmarzniesz, śmiała się jej mość. jeden żywot doczekał wiosny w cieple moich pierzyn. By było trawy, o tym wie. Hajda! Jej mość strzeliła z bata i pogoniła konie. Justynka przycupnęła w pierzynach. Uginały się mięciuchno. Konie biegły w noc coraz prędzej. Księżyc wędrował po wygwieżdżonym niebie. Las się skończył. Konie wypadły na szeroki bury rozłóg. Potykały się na grudzie. Sanie podskakiwały. łobus! – krzyknęła jej mość. Miał mi oporządzić drogę przez rozłóg. A ani go uświadczysz. Bóg wie, gdzie go nosi i śmignęła gniewnie batem nad przepłoszoną Justynką. – Hajda, hajda! Konie gnały przed siebie, za burem rozłogiem ukazały się słomiane dachy, krzemy, drzewiny okalające obejście. – Patrz, dziewczynino, to już mój folwark. – Hajda, konie, hajda! Konie wyciągnęły się w kusie, dzwonki rozdzwoniły się, aż drżało powietrze i nagle sanie zatrzymały się ostro. – No, wychodź, mała. Justynka wygrzebała się z pierzyn. Sanie stały przed gankiem drewnianej, pokrytej strzechą chałupy, z rzędem chochołów przy ścianie. W głębi podwórza widać było otwartą wozownię, stajnie i rozłożysty spichrz o spadzistym, łamanym dachu. Podwórze otaczał płot z desek, drewniana brama otwarta była szeroko jej mość rozglądała się spod czepca na burmuszona. Hm, cicho jak makiem zasiał. nijako. I tu go szelmy nie ma, mruczała pod nosem. No, no, usłyszy ode mnie za swoje. Kto pani? spytała Justynka. A mój sześnia kłada co? No, trudno. Poradzimy sobie same. Rozwieś pierzyny na płocie. Więc Justynka podźwigała wielkie pierzyny i rzuciła je na płot. – Masz tu trześniowy kijaszek? – powiedziała jej mość, podając jej wygiętą trześniową gałąź. Wytrzep pierzyny, a ładnie, i zawróciła ku chałupie. Justynka uniosła gałąź, opuściła na pierzyny, uderzyła raz, dwa, raz, dwa, trzy, coraz prędzej. – Uch, uch – sypały pierzyny. A w trześniowej laseczce brzęczało coś niby cichy przyśpiew, niby stłumiona muzyka. Bim-bam-bam-ding-dong, wszystko srebrzy szron, strzechy na stodole i czapy chochole, i górki, i dołki, i te w płocie kołki, świat się stanie czysty pod szronem srebrzystym. Bim-bam-ding-dong, z zaczął pruszyć na całe obejście drobniutny śnieg. Srebrząc strzechy, płot i rząd chochołów przed chałupą. No, to będzie dosyć. Jejmość stanęła za Justynką. Całkiem tuż już inaczej wygląda. Chodź teraz ze mną do izby. A co spierze nami na płocie? Zapytała Justynka, obracając się ku jejmości. mości. Ano, obejrz się na płot i odpowiedz sobie sama. Powiedziała jejmość. Justynka obejrzała się. Pierzyny znikły, tylko nad płotem kłębiła się biała mgiełka. Ach, nie wzdychaj, bo to niezdrowo przed wieżczyżą. Chodź, fuknęła jej mość i poszła ku chałupie przodem, a za nią Justynka stukała swoimi drewnianymi chodakami. W izbie na wielkim otwartym kominie buzował wielki ogień, a nad ogniem wisiał kociołek i pobrzękiwał wesoło pokrywą, spod której wydobywał się smakowity zapach bigosu. Na środku izby stał stół, a na nim białe miski i kubki. Na ścianach wisiały półki z naczyniami, a pod ścianami stały przykryte puchatymi pierzynami dwa łóżka. – Jak tu ładnie! – klasnęła w ręce Justynka. – Jak ciepło! – Ba! – uśmiechnęła się jej mość. – Zima lubi ciepło w izbie, a na dworze mróz? Ściągnęła korzuch, cisnęła go na stołek i podeszła do Justynki. Teraz Justynka widziała ją z bliska. Widziała jej niebieskie oczy, w których przemykały się światełka, jak śniegowe gwiazdki. Widziała jej biały czepiec, co usiadł na jej głowie jak ulotna chmurka. Jej rumiane, jakby wyszczypane mrozem policzki. Ale przyjrzeć się jej nie było łatwo, bo zdawała się to przybliżać, to oddalać, to rozbłyskać uśmiechem, to mglić się zamyśleniem. Justynka zamrugała oczami. Kuma zima szepnęła. Zgadłaś? A tobie jak na imię? Justynka. Zostań u mnie, Justynko. Nie będzie ci tu źle. Będziesz miała dach nad głową. A za to oprzątniesz mi co dzień izby i wytrzepiesz pierzyny. Zgoda? Zgoda, szepnęła Justynka. No, pięknie. To chodź, że do stołu. Pożywimy się. Kuma zima podeszła do komina, podjęła nad ognia kociołek i postawiła go na stole przed Justynką. Nabierz sobie, a Asuto, nic lepszego nad gorącym bigos w mróz. A mam jeszcze zbanuszek wystałego miodu. Poczekaj. Wzięła biały dzbanuszek i białe kubki z półki i napełniła je ciemnym, płynnym miodem. – Twoje zdrowie, Justynko. – I pani, kumozimo. Miód był ostry, pachnący, a bigos miał smakowity smak. – Dobre, co? – pytała pałaszując kumazima. – Ach, dobre – uśmiechnęła się Justynka. – Nigdy nie jadłam tak smacznego bigosu. Nigdy nie piłam tak pachnącego miodu. A jak tu błogo koło buzującego komina? Ba, powiedziała Kumazima. Wiem o tym. W mróz błogo siedzieć w ciepłej izbie. No, to jeszcze jeden kubeczek sobie naleję. Twoje zdrowie, Justynko. Oczy kumy rozbłysły, policzki zarumieniły się jeszcze bardziej, poprawiła czepiec i zaśpiewała. W zimie komin ojcem, fajerka nam matką, ogień dobrodziejem, a za piecek chatką. Zima ma swój rozum i zna się na rzeczy. Na mrozie wymrozi, przy ogniu piecze. Hu-ha! Hu-ha! Huknęło od progu, drzwi otworzyły się. Ostry przeciąg przebiegł izbę. Justynka obejrzała się. W progu stał wyrostek. W rozchełstanej koszuli, w łatanych portkach. Sać świeciła mu się na starganej czuprynie, osiadła na płowych rzęsach. – Huha, toście już w domu chrzestna! – wrzasnął. – I świadczycie sobie z tą dziewczyniną? – Ach! – krzyknęła Justynka. Bo to wyrostek odbił się piętami od progu, zamachał skrzydłami jak wielki ptak i przefrunął od drzwi prosto na stołek. – Boreasz! – krzyknęła kumazima. — Gdzieś się to włóczył, szelmo. Do psot toś zawsze gotów, a do roboty to cię nie ma. Jeszcze mi tu twojej chrzestnej dogadujesz. — Siedź spokojnie, nie trzepocz się i posłuchaj, co ci powiem. Jak mi jutro nie zrobisz ładu na rozłogach, to cię wpakuję do worka i zamknę w spichu do kwietnia. Strach jak tamburo i paskudnie. — A, szesna! Nie pakujcie mnie do worka, skrzydła mnie rozbolą. Nie bój się o skrzydła. I ja o nie dbam, bo marny los bez skrzydeł. Ale masz się mnie słuchać, podarowańcze. Nie latać za głupstwami. Pamiętaj, że póki ja rządzę, wszystko ma tu być po mojemu. Oj, chrzestna, skulił się boraż na stołku. Oj, nie zrzędźcie tak, bo mi nie poniesie. A chciałbym tu posiedzieć z wami, cicho przy Bigosie. – Nie zrzędźcie, chrzestna kochana! – spojrzał przymilnie spod oszroniały rzęs. – No dobrze, już dobrze – zapnęła kumazima. – Masz tu bigos i miód w kubku. – Jedz grzech, niuchno, Nie potarłoś mi nakrycia. – Dziękuję, chrzestna! – szepnął Bolaż, stulił skrzydła i zabrał się do wieczerzy, bokiem zerkając na ustynkę. I ona popatrywała na niego raz po raz. Jadł łapczywie, mlaskał nieobyczajnie i śmiać się chciało, gdy się spojrzało na jego łakomą gębę. Ale na widok skrzydeł u jego mocnych barków trzeba było myśleć o nim jak o wielkim ptaku, co szybując w powietrzu zawsze jest piękny. No, będzie dość, powiedziała kumazima i zajrzała do kociołka. Trzeba by i na jutro starczyło. Ja zaspać, Boreasz. Brasz wstał od stołu, pochylił się przed kumą w pokłonie, zamachał skrzydłami, podleciał do drzwi i palnął w nie, aż się otworzyły. Buzie! Wrzasnęła kumazima. Kiedy nauczysz się przeciągać leciuchno, śmiał się, odbił się od ziemi, poderwał na płot na nocne niebo. Jego skrzydła zdawały się ocierać o gwiazdę, a potem opadł uderzył we wrota z pichrza, otworzył, wleciał do środka i zatrzasnął się z hukiem. Uf, co ja z nim mam? Westchnęła Kumazima. Może jutro, gdy się wyśpi, będzie bardziej dużyczy. Ale czas do łóżka, Justynko. Połóż się i przykryj pierzynami. Dziwne to były pierzyny. Gdy je synka rozesłała, wydawały jej się zimne jak lód. A gdy się w nich położyła, grzały ją całą noc. Obudził ją blask bijący z okna. Izba była pusta. Odziała się i wybiegła na próg. Podwórko było białe od rozbłyśniętego śniegu. Śnieg leżał na strzesze chałupy, na bramie, płocie, na dachu spichrza. – Ach, jak ładnie! – wykrzyknęła Justynka. Podskoczyła i zaczęła biec w nagłej wesołości ku szerokim rozłogom. – Ach, jak ładnie! – nie był to bowiem wczorajszy bury płat ziemi, ale śnieżna rozległa przestrzeń migocąca pod zimowym słońcem. – Hej, a hej! – coś odezwało się szerokim okrzykiem. Justynka podniosła głowę. Nisko nad polami leciał boreasz, bijąc skrzydłami rzeźwe powietrze. Przepasany był workiem, do którego sięgał raz po raz. Czerpał z niego garścią śnieg i sypał go na rozłogi, jak siewca. Jego skrzydła poruszały się łagodnie, a za każdym poruszeniem skrzydeł nad rozłogami przeciągał zimny powiew. Ach, jak ładnie! Pewno, że ładnie, wykrzyknęła kuma zima. Stanęła za Justynką i klepnęła ją po ramieniu. Tak. – Do tego on zdatny, ten borearz, ale czasem coś mu strzeli do głowy i pokotłuje wszystko, co rozłożył równiuchno. Taki z niego bzik. – Ale zostawmy go przy jego robocie i wracajmy. Musisz mi wytrzepać pierzyny i zagotować bigos myśliwski. Więc Justynka zabrała się do pierzyn, wywiesiła je na płocie i wzięła się do trzepania trześniową laseczką. – Bim, bam, ding, dong, wszystko kryje szron. Biała sać sypała się z na płot. Na podwórze osnuwała białą mgiełką całe obejście. – Stoję w mleku! – śmiała się synka. Nagle ostrypowie powiew rozdarł mgiełkę. Mgiełka opadła nad podwórkiem. Zaczepotały skrzydła. – Co? Już skończyłeś? – zawołała z progu kumazima. – Niech chrzestna wyjrzy na rozłuk, jeśli mi nie wierzy. Bieluchno czyściuchno, dobra robota! – No to odpocznij teraz. – A pewno – krzyknął Boreasz. – Zrzemnę się na workach. Uderzył w drzwi spichrza i wpadł do środka. – I ty pięknie wytrzepałaś pierzyny – pochwaliła kuma, rozglądając się po wysrebrzonym podwórku. – Bierz się teraz do bigosu. Gdy bigos był gotów, kuma zima powiedziała – idź do spichrza i przywołaj Boreasza na obiad. Justynka wybiegła. Na podwórzu było cicho. Nie drgnęła nawet słomka na chochołach. Tylko wrota spichrza poruszały się naprzód i w tył. Jak odmiarowego tchnienia. W spichrzu na białych workach leżał borearz. Spał i oddychał głęboko, rozłożywszy rozcapierzone dłonie. Justynka podeszła blisko i nagle tchu jej brakło. – Kolczyki panny! – Spod dłoni Borasza połyskiwało coś niby dwie brylantowe gwiazdki. Pochyliła się niżej. Nie, to chyba gwiazdki szronu. A może jednak? A może? Mm -hmm. Zamruczał sennie Borasz. Otworzył oczy, zacisnął pięści i usiadł na worach. Czego chcesz? Fuknął na Justynkę. Oddech miał lodowaty. Justynka zadrżała. Kuma zima woła na obiad. Chodź. Zaraz, mruknął. Zacisnął pięść i wsunął ją do kieszeni łatanych portek. Powiedz chrzestnej, że zaraz przyjdę, tylko się rozdmucham. Justynka wysunęła się ze spisza na palcach. Przy obiedzie milczała i poglądała bokiem na borasza. Zajadał bigos i popijał miód z kubka. Niby nigdy nic. A po obiedzie wyprawiła go Kumazima zima na robotę, aż za las. Krzątając się po obejściu, Justynka myślała o nim ciągle. Byłyż to kolczyki panny, które zaciskał w swojej garści? A może klejnoty śniegowe? Co żeś ty taka zamyślona? Kumazima spojrzała na nią bystro. Spać ci się chce? Wyśpisz się jeszcze. Teraz noce długie, a wieczór wcześnie zapada. Tak, wieczór zapadł wcześnie, ale ani tego wieczoru, ani następnego ranka nie udało się Justynce dojść prawdy o kolczykach panny. Nie udało jej się też to przez następne dni. A dni biegły szybko, wypełnione jednostajną krzątaniną. Co dzień trzepała Justynka pierzyny kumy, co dzień śpiewała jej trześniowa laseczka swoje ding-dong, i puch zasypywał srebrną sadzią obejście. Co dzień gotowało się bigos, zmywało naczynia. Dzień był podobny do dnia, gdyby nie Boreaż, Bo to zakręcił zawieją, to przedmuchał w śniegach trakty, to pędził przed sobą chmury aż do widnokręgu, a tam ściągał je z nieba, brał je na ramiona, frunął z nimi nad podwórze, kołysał się, aż kiwał się chocho i przyśpiewywał. Ej, chmury, wysokie chmury, na niebie modrym i sinem, chwycę was chmury jak wory i cisnę na płot zimy. Pierzyny dla chrzestnej, pierzyny dla Justyny, wołał Boreasz, ciskając chmury na płot. A gdy Justynka się śmiała, pytał, Cieszysz się, Justynka? Justynka, lubisz mnie? Lubię, mówiła Justynka, bo naprawdę go polubiła. Nie pojmuję, co dobra, co złe, myślała, więc jakże mam go winić, jeśli nawet skradł kolczyki panny? A może ich nie skradł? Może zawieruszyły się gdzieś na folwarku kumy zimy? Może jeszcze gdzieś je wypatrzę? Ale niełatwo wypatrzeć klejnoty w rozbłyśniętych zimowych szronach i śniegach. Mijały dnie. Coraz wcześniej wstawało słońce, coraz później zapadał zmierzch. Zachody były pogodne, co wieczorem chylące się za widnokrąg słońce, pięknie złociło świat. Justynka lubiła wtedy stanąć u płota i patrzeć w zachodnią stronę nieba, bo wtedy zjawiało się jej przed oczami dworskie podwórko, parskające konie i jaś stajenny prowadzący je do szerokiego koryta. Konie piły, a woda u ich pysków połyskiwała jak złota. Tego wieczora słońce wielkie, rumiane zapadało za pogodny widnokrąg. Rozzłociło się całe obejście kumy zimy. Ach, Jasiu, westchnęła Justynka u płota. Ach, odezwało się w górze. Justynka podniosła głowę. Bo aż ty? Nadlatywał. Powietrze rozsuwało się przed nim jak fala wielkiej wody. Skrzydła mieniły się jak miedź. Spłynął, opuścił skrzydła, skoluł się pod płotem. Niebo mroczniało. Spojrzał w twarz Justynki pociemniałymi oczami. – Boreasz, co ci to? – Zgubiłem, westchnął. – Cożeś zgubił? Nie wiem, co to było, ale tak to lubiłem. Twarde było jak lód, świeciło raz modrym, raz złotym blaskiem. Maluśkie. Dało się zamknąć w garści. Gdym sobie to przyczepił do uszu brzęczało w locie. Ładnie. Lubiłem to. A skądżeś to miał? Zapytała Justynka. Głos jej schrypł. Co ci do tego? Mruknął. Zginęło. Spojrzała na niego. Nie, nie czuła gniewu. Siedział pod płotem skulony, bezradny, wiejski stwór. Gdzie ci to zginęło? Bo ja wiem. Może na rozłogach? Szukałeś? No nic szukać. To ci tam rozsypałem w wory śniegu. Zagrzęzło. Musisz poszukać jutro. Jutro? – szepnął buraż. – Jutro mnie tu nie będzie. A gdzie to polecisz? Podniósł się, obrócił i wskazał ręką na ciemne niebo, gdzie jasnym blaskiem świeciła gwiazda północna. Blask nieba oblał go i nagle wydał się Justynce piękny i wspaniały, a on uniósł się na skrzydłach. Przeleciał nad podwórkiem, dmuchnął w drzwi z i zniknął w jego wnętrzu. – Justynka, co tam marudzisz koło płota? – krzyknęła z progu chałupy mazima. Prędko, pozmywaj miski po bigosie i ustaw naczynia na półkach, jak się należy. Muszę zostawić wszystko w porządku. Zostawić? Zdziwiła się Justynka. Hmm, ano, zostawić wszystko porządnie na noc? Fuknęła kuma, wydawała się zniecierpliwiona. Kręciła się po podwórku, po izbie, zaglądała do kątów, poklepywała pierzyny. No to w porządku, mruknęła. Kłacie spać, Justynka. Dobranoc ale Justynka nie spała dobrze tej nocy. Maya czuło jej się, że kuma zima wstaje z pierzyn, że obchodzi na palcach izbę, wygląda za próg. Od spichrza od stajni dobiega odgłos kroków i ciche nucenie. Gdy zima odchodzi, piec z komin wygasa, bigos już nie w modzie, ani też kiełbasa. Chowajcie nalewki, miody i rozgrzewki, Teraz woda chłodna będzie Wam sposobna. Dzięki te ukołysały Justynkę. Usnęła. Obudziła się wczesnym świtem. Uff, stęknęła. Ale mi twardo, ale mi niewygodnie. A gdzie się podziały pierzyny? Spałam na gołych deskach. Pierzyny znikły. Izbę wypełniał mleczny poblask. Justynka wsunęła nogi w chodaki i wybiegła za próg. Nad obejściem w nieruchowym powietrzu stała biała mgiełka, w której zacierało się wszystko. Spichrz, stajnia, wozownia, chałupa i chochoły. – Kumozimo, kumozimo! – krzyknęła Justynka. Nikt nie odpowiedział. Stukając chodakami po śniegu, pobiegła przed siebie nie zagrodził jej drogi. Biegła ku rozłogom. Kumozimo, kumozimo. Hej, heja, hej. hej, Odezwało się gdzieś pod widnokręgiem i daleki głos wykrzyknął. Bywaj zdrowa Justynko. Kumozimo, kumozimo. Wołała Justynka, biegnąc na pszałaj przez rozłogi. Zdyszała się, zatrzymała. Powietrze poruszyło się. Ciepło omusnęło twarz Justynki. Mgła drgnęła i zaczęła sunąć nad ziemią, umykać z rozłogów ku północy. Chodaki Justynki zapadały się w coraz to miększy śnieg. – "Taje" szepnęła Justynka. Spod jej nóg usuwały się białe płatem, rozpływały się w bruzdy, spływały do przyrowków, chrupocząc, Spod śniegu wyjrzała ziemia i wątłe kiełki trawy. Teraz szła po grząskiej ziemi. Serce jej biło wesoło. Puk, puk, puk, puk. Nagle przystanęła. Przy jej chodakach coś zabielało, zabłysło. Śniegułki zakwitły, wykrzyknęła Justynka. Pochyliła się ku drobnym kwiatuszkom i oczy jej rozszerzyły się ze zdumienia. Zaczepione odrobne drobne płatki śniegły lśniły kolczyki panny. – Znalazłam, znalazłam! – krzyknęła Justynka, pochwyciła kolczyki, ścisnęła je w garści i biegła przez rozłogi ku lasom. – Znalazłam, heja, hej! – Hej, hej! – odezwał się w górze i jakiś głos zagwizdał wesoło jak ptak. Justynka przesłoniła oczy od blasku, spojrzała w górę. W ciepłym powietrzu poruszały się skrzydła rozświetlone słońcem. Poruszały się łagodnie. Ciepły prąd muskał Justynkę. – Boreasz? – Nie, fawoni! Skrzydlaty zniżył lot i kołysał się w powietrzu nad Justynką, jasny o rozwianych włosach. – Skąd się tu wziąłeś? – zapytała Justynka. – Lecę z zachodu – odpowiedział. – Niosę z sobą ciepło i zwiastuję wiosnę. – A Boreasz? – zapytała Justynka. – Odleciał na północ. Akumazima? kuma zima? Fawoni nie odpowiedział, roześmiał się tylko. zatrzypoto skrzydłami i uleciał ku lasom. – A kuma zima, a i chałupa – szepnęła Justynka i obejrzała się. Tam, gdzie było obejście kumy zimy, nie widać było nic. Tylko blask słońca świecił nad równiną, nad złotową runią przed wiośnia. Justynka mocno zacisnęła w garści kolczyki i ruszyła przed siebie ku lasom, ku dworowi panny. Wilgotna ziemia pachniała, las szumiał, złociły się gałązki wierzb i brzus. Gdy weszła w topolową aleję, od dworu dobiegł strzelisty głos wojskowej trąbki. Śpiewała, bywaj dziewczę zdrowe. Justynka puściła się biegiem. Przed dworem pełno było wojaków. Siodłali konie, klepali je po szyjach, Cieś, cieś, konie rżały wesoło, a jeden wojak poił konia u dworskiego koryta i nucił – bywaj, dziewczę. Kucharka stała w progu kuchni, patrzyła w topolową alejkę. – Justynka, Justynka wraca! – krzyknęła na całe podwórko. – Justynka! – Jasio! – zawołała Justynka i podbiegła ku niemu. – Ach, Jasio, jak ci pięknie w mundurze! No, przystoi się pięknie prezentować, gdy za ojczyznę wojuje. Wojujesz, Jasiu? Wnet ruszamy na bitwę. Boże mój, szepnęła Justynka. Nie trop się, Justynko, powiedział. Wrócę do ciebie, na pewno wrócę. I spojrzeli sobie w oczy. Justynka, panna jedzie, zawołała kucharka. Justynka obejrzała się. Przed dwór zajeżdżał otwarty powóz, a w nim panna strojna urodziwa. Obok pojazdu jechał na zgrabnym koniu adjutant w szerokim płaszczu, w kapeluszu z piórami, z kolczykiem w uchu. Justynka poskoczyła ku pojazdowi. – Pani! – krzyknęła. – Znalazłam kolczyki! – Kolczyki? – szepnęła zdumiona panna i spojrzała w oczy Justynki. – Moje kolczyki? Znalazłam je! Oczy Justynki świeciły radośnie. Znalazłam! Panna podniosła dłoń do ust, jakby stłumić chciała okrzyk. Gdzieżeś je znalazła? zapytała szeptem. U kumy zimy zaśmiała się Justynka. Usta panny drgnęły w lekkim uśmiechu. Ciągle lubię to twoje bajanie, Justynko, powiedziała. Wychyliła się z powozu i ucałowała miękkie, niesforne kosmyki włosów, wymykające się spod czepeczka pokojówki. – Ach, pani! – szepnęła Justynka i podała kolczyki pannie. Zabłysły w wiosennym słońcu. Panna spojrzała na klejnoty, zmrużywszy oczy, a potem przechyliła przekornie głowę i powiedziała do adiutanta. – Panie adiutancie? – Słucham, pani. Panna uniosła dłoń w białej rękawiczce i podała mu klejnoty. To na nasze wojsko, powiedziała. Ach, szepnęła Justynka. Panna spojrzała na nią. Justynko powiedziała. Dwór sprzedany, a ja wyjeżdżam. Ale jeśli zostaniesz z tymi, którzy tu mieszkają, powiedz im, że... Co mam powiedzieć? Że cokolwiek dziać się będzie, trzeba naprawić dymnik. Zaśpiewały apelowe trąbki. Jeźdźcy wskoczyli na koni i cały oddział wraz z pięknym adiutantem ruszył cwałem za dworską bramę. Za oddziałem potoczył się powóz panny. – Podraszyn! – zawołała do woźnicy. Konie tętniły, chorągiewki furgotały w powietrzu. Justynka patrzyła za nimi. Wiatr unosił jej kosmyczki wymykające się spod białego czepeczka. Biosna idzie. Ciepły wiaterek powiał, powiedziała kucharka. Fawoni, szepnęła Justynka. Koniec.